Dobry wieczór, bo u mnie jest już godzina 21.10, mamy 14 marca 2008 roku, a ja stoję na dworcu w Peterborough. Znowu zaczynamy podcast w tym właśnie miejscu. Obok rusza właśnie pociągi pewnie. Słyszycie to dobrze? Jako dowód tego, że jestem właśnie w tym miejscu znowu. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem sprawozdawczym. Odcinkiem sprawozdawczym z podróży, którą, przyznam, mogę zaliczyć do takich, które są jakby próbą udowodnienia tego, że jednak gdzieś tam w środku, pomimo całego tego mojego opanowania i, i takiej niby ułożonej powierzchowności, jestem osobą szaloną. I właśnie dzisiaj robię jedną z bardziej szalonych, impulsywnych rzeczy w moim życiu. Tobieram się na weekend w miejsce, może na razie wam nie powiem w jakim miejsce, w, ale w tle, słychać już powoli piosenkę o srebrnym mieście. Jeżeli ktoś wie, gdzie jest srebrne miasto w Polsce, to wam mogę podpowiedzieć, to jest miasto w Polsce, to może będzie wiedział, dokąd zmierzam. Zatem na razie czekam na pociąg. Czekają jeszcze dwie przesiadki, a potem a potem samolot. Zatem pewnie uda mi się coś nagrać po drodze w pociągu, natomiast z tego miejsca, z dworca kolejowego w Peterborough, to wszystko, to wszystko na, na początek, a tymczasem zapraszam do piosenki Marka O'Flera pod tytułem Do America, gdzie tam przewijają się słowa o srebrnym mieście. Church in the homes where all the silver is gone, gone, gone. Find a bucket of gold. What would I do? Leave the story untold, Silver Town. Going down, Silver Town. Down in Silver Town. Going down in Silver Town, down in Silver Town. A silver dawn steals over the doors. A truck with no wheels up on cinder blocks. Nie ma prądu. Lubię kiedy pada. Właśnie, moi drodzy, Bishop Stratford. będzie następna stacja, którą mam dzisiaj do zaliczenia. Pociąg do Cambridge nieco się spóźnił. Po raz pierwszy, odkąd jeżdżę tutaj, jak my pociągami, mam do czynienia ze spóźnionym pociągiem. Do tej pory raczej pociągi były odwoływane, następne był za godzinę, ewentualnie podstawiany był pociąg, autobus, przepraszam, autobus zastępczy. Natomiast tym razem pociąg z powodu awarii, sygnalizacji, spóźnił się parę minut, więc niestety nie mogłem napić się kawy, na którą bardzo miałem ochotę, kawy espresso, najlepiej podwójnej, może nawet poczwórny, ja bym kupował, to pewnie spytałem się o poczwórną, bo, bo, bo czuję, że będzie to ciężka noc, ciężka podróż. Już troszkę łamią, łamią mi się oczy, a jest dopiero 22.30. Pociąg za chwilę odjeżdża, o 23.00 mam być na stacji Bishop stratford skąd yy, będzie trzeci już dzisiejszego wieczoru pociąg. Tym razem już bezpośrednio do Stansted Będę jechał tylko 10 minut, więc stamtąd raczej nie uda mi się nic nagrać. Chyba. Um, no tak. Um, o 23.42 planowo mam być na Stansted, a o 6.10 mam mieć dopiero pociąg, więc tam dopiero zacznie się prawdziwy hardcore. Um, mam nadzieję, mam przy sobie laptop, więc myślę, że troszkę sobie zmontuję podcast, który właśnie teraz nagrywam, tak żeby był gotowy już na niedzielę wieczór, żebym tym razem się nie spóźnił. Moja podróż chyba nie będzie aż tak szalona jak podróż Przemiona, który kiedyś też robił świetną bardzo relację ze, ze swojej podróży do Polski. On tam jechał pociągiem, miał to stopę, tutaj niestety tylko troszkę będę miał przygód z pociągami i potem już tylko parę godzin na lotnisku i, i samolot, więc nie będzie to aż tak wariackie jak, jak, jak jego podróż, natomiast na pewno dla mnie jest to jakieś wyzwanie, bo zawsze bym ochotę spędzić noc na lotnisku, zobaczcie jak to jest no i właśnie będę miał okazję, no więc moi drodzy, czekając na odjazd pociągu, yy, no, wyłączam mikrofon i, i skupiam się na niezesypianiu jakoś jestem niezmęczony, nie że być pobudzony emocjami związanymi z wyjazdem to raczej jakoś mnie to wszystko usypia no tak, tyle, tyle w tym wejściu Dwie się zamykają i chyba powoli ruszamy Dziwanie at Stanstead nazwa trochę dziwna i kojarzy mi się z wstrotem. Pierwsza niespodzianka dzisiejszego wieczoru. Nie udało mi się wybić kawy na tej stacji. Też pociąg przyjechał, co prawda czasie, ale, ale miałem tutaj mieć jakieś pół godziny na na właśnie znalezienie się, na wypicie kawy niestety, ale że niestety stał jeszcze postawiony pociąg, który jechał wcześniej na Stansted więc biegiem przeciągnę na peron pierwszy i już jadę dalej co za tym idzie będę miał pół godziny więcej na, na lotnisku Stansted może tam znajdę potwórny espresso przynajmniej przyjeżdżą na stanstead National Express METRO godzina 23.36. Siedzę właśnie w kawiarni Costa. Na pierwszym tego wieczoru podwójnym espresso. Przyznam się, że lotnisko tradycyjnie już troszkę mnie rozczarowało. O tej porze wygląda niezwykle ponuro. Raczej mało tu ludzi. Wszystko widzę, że pozamykane. I niestety nie wygląda tak, jak, jak sobie wyobrażałem. Jedyny tłum ludzi, który, który tutaj możemy zaobserwować, to jest w tym momencie w miejscu, gdzie wychodzą pasażerowie samolotów, którzy, które właśnie przyleciały. Reszta lotniska świeci pustkami. Jak mówię, sklepy są pozamykane. Otwarte jest tylko chyba dwie czy trzy kawiarnie. Co utrudni mi sprawę, bo chciałem zrobić tutaj małe klaminki, powędrować od knajpy do knajpy, popijając w każdej po jednym, podwójnym espresso. No, no niestety nie uda mi się ta sztuka, bo, bo jak mówię, knajpy są raczej mało otwartych. Właśnie 23.30 zostało mi, no. 4 godziny do, do odprawy, a potem jeszcze dwie do wejścia na pokład. Będzie bolało, czuję, że będzie bolało. Kończę to wejście, kończę kawę. Może wyciągnę laptop i coś podłupię, a potem pójdę do następnej na następny Double Espresso, a potem do następnej na następny Double Espresso, a potem zobaczymy. W tym razie to tyle, ale ja się rozłączam i, i, i, i, i, i kończę kawę. Moje drodzy, jest pół do pierwszej. Ja zrobiłem mały obchód lotniska i teraz siedzę sobie tuż przy wyjściu z, z hali przelotów. to gdzie wszyscy, którzy właśnie są, że tak powiem, przeleceni, wychodzą, spotkać się z czekającymi na nich bliskimi. Ja nie czekam tu na nikogo, czekam na samolot, czekam na odprawę, bo niestety tak się składa, że akurat w tym momencie samolot chyba tylko przelatują, nic nie odlatuje. Wszystkie stanowiska odpraw są zamknięte na cztery spusty i kiedy tak sobie spacerowałem po lotnisku, to odniosłem wrażenie, że nie tylko ja wpadłem na pomysł przynocowania na lotnisku, gdyż tutaj naprawdę sporo ludzi miało dokładnie ten sam pomysł i większość z nich, przyznam, że jest do tego trochę bardziej przygotowana, mają koce, mają śpiwory, mają jakieś karimaty, porozkładani są na podłodze, śpią głębokim snem już. Ja niestety znalazłem sobie chyba jedno z ostatnich wolnych miejsc siedzących na ławeczkach, gdyż ilość ławeczek jest raczej mocno ograniczona, a co za tym idzie, większość z nich jest zajętych, większość z nich zajętych jest w sposób horyzontalny. No i ma się wrażenie takiego wielkiego koczowiska dekadencji. Godzina pół do pierwszej, w dalszym ciągu chyba. Wiesz, ja to nie wiem, co robić, czy iść na następną kawę i zdecydować się na utratę tego miejsca, które tutaj mam, czy też może posiedzieć jeszcze trochę i dopiero potem e, poszukać, czegoś do picia. Nie wiem. Na razie siedzę. Słuchacie podcastu Lubię, kiedy pada. O Boże, skupia się tu Taki piękny. Ja tu zawsze jestem. Powiem wam tak, nie dobrze, że czuję w oczach wiatr, to jeszcze zakręciła mi się łza. Kiedy jak tu siedzę przez, no już prawie godzinę, to przyznam, że w życiu chyba jeszcze nie widziałem tylu powitań. Były to powitania i polskie, i niemieckie, i litewskie. Dużo, dużo powitań, po hiszpańsku. Były też oczywiście powitania angielskie oraz powitania w językach, których naprawdę nie znam. Były powitania biznesowe, były powitania rodzinne, były powitania erotyczne wręcz powiedziałbym. No i całe mnóstwo różnych innych powitań. I tak jak mówię, tylu powitań naraz chyba jeszcze tej pory w życiu nie widziałem. I Troszkę się wzruszyłem tym wszystkim. I fajnie jest, fajnie. To jest dużo ludzi, dużo, dużo fajnych ludzi. Ładnych, bardzo różnych. Podoba mi się tu. Bardzo mi się tu podoba. No i co teraz? Trzeba będzie powtórzyć. Dochodzimyc na pierwsza hala przylotów, jaką sobie nazwałem, na potrzebę dzisiejszego odcinka. Właściwie to jest taki punkt spotkań. Powoli pustoszeje, coraz mniej tutaj ludzi. Um, robi się chłodno i właściwie chyba pora udać się na następną kawę. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że cała ta różnorodność ludzi, która tutaj się przewinęła, pomimo właśnie Dużego zróżnicowania pomimo tego, że, że każdy z nich był inny. Łączyła ich jedna wspólna cecha, a mianowicie jakieś takie mieli, a przynajmniej sprawiali wrażenie, że mają do siebie strasznie duży dystans. I, I to właśnie wyróżnia tych ludzi nie z Polski, od tych ludzi z Polski, że, że, mają, że mają do siebie dystans. Bardzo fajna cecha. Dobra, tyle moralizowania, a tymczasem chyba udam się ma na kolejne podwójne espresso. Widzę, że kawiarnia Costa, która mieści się za moimi plecami jest jeszcze czynna i chyba skorzystam z tej, z tej okazji, że jeszcze jest czynna. Mam wrażenie, że za chwilę będą ją zamykać. A tego byśmy nie chcieli. Zatem biorę manatki i idę na kawę. twoje gardło moje. Z planów na nocny clubbing po kawiarniach lotniska Stansted wyszły nici wszystkie kawiarnie są pozamykane i tylko Costa, która no, w tym momencie mnie nie zawiodła i właśnie tutaj piję trzecie już tej nocy podwójne espresso. Trzecie espresso, które przyznam działa w ten sposób, że w tym momencie, a jest godzina jak mówiłem trzecia, a może nie mówiłem, w każdym razie jest godzina trzecia, a czuję się lepiej niż czułem się o godzinie dwudziestej Za jakąś godzinkę będą otwierać bramki, a nie bramki będą otwierać stanowiska odprawi i wtedy, kiedy już będę miał w ręku kartę pokładową, będę mógł przejść do strefy wolnocłowej, tudzież bezcłowej i tam zjem jakieś małe śniadanko, lekkie, a może zjem full English breakfast, jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Obawiam się tylko jednego, że kawy, które wypiłem, nie pozwolą mi znużyć oko w samolocie, a miałem nadzieję się przespać przez te dwie godzinki lotu, żeby jednak jutro, no właściwie dzisiaj, jakoś w w miarę funkcjonować. Zatem kończę kawę i... i idę się rozglądać za stanowiskami odpraw. Well now it's three o'clock in the morning And I can't even close my my baby moi drodzy, jestem już w strefie bezcłowej czy też wolno -cłowej. no, nieważne, w kranu że już przeszedłem przez bramki, przeszedłem przez... Kontrolę osobistą i tak dalej, i sprawdzanie butów i wszystkie te ceregiele. I okazało się, że niestety o tej porze wszystko jeszcze jest pozamykane, wszystkie sklepy, wszystko co miałem ochotę odwiedzić tutaj po tej stronie jest niestety nieczynne. Jedyne co jest czynne to kantor, jakaś kawiarenka i restauracja o nazwie Demi, czyli Młyn i właśnie tutaj sobie teraz siedzę i pijam kawkę, przed kilkoma zadłowe śniadanie zdecydowałem się jednak na full English breakfast tutaj nazywające się traditional breakfast, czyli śniadanie tradycyjne w skład tego śniadania wchodziło to wszystko, co w ostatnim swoim odcinku podcastu full Repass wymieniał maksud um, dla tych, którzy to słuchali to niech przewiną bo doznają déjà vu a dla tych, którzy nie słuchali to może wytłumaczę, na czym polega full English breakfast. Otóż mamy tutaj dużo rzeczy, dużo różnych smaków. Wszystko jest, całość jest średnio, średnio mało kaloryczna i, i raczej jeżeli ludzie jedzą coś takiego codziennie, takie śniadanie, no to nie dziwne, że wyglądają tak, jak wyglądają. No ale dużo rzeczy, co wchodzi w skład tego śniadania. Mam tutaj jajecznicę, czy znaczy coś na wzór jajecznicy, takie roz, roz, roz, rozmielone jajko, strasznie smażone nieprzyprawiony oczywiście. Mamy smażony bekon, mamy kiełbaskę, która bardziej przypomina parówkę, smażoną, tudzież pieczoną w jakimś oleju. Mamy y, fasolkę w takim sosie jakby pomidorowym, mamy hash browns, to są, smakiem przypomina to troszkę y, placki ziemniaczane, które, które nie wyszły kucharzowi. Y, takie małe kawałeczki właśnie z ziemniaków, nie wiem co tam jeszcze jest do tego dodawane Był tutaj y, smażony chyba w głębokim oleju jeden pieczareczek mm, połowa grillowanego pomidora i tost i to wszystko składa się na właśnie tradycyjne śniadanie na full English breakfast zjadłem nie jestem jakoś zachwycony tym co zjadłem więc nie ma się to co nad tym rozwodzić piję do tego herbatkę miałem ochotę na piwo ale do końca nie wiedziałem czy jest Późny wieczór czy jest wcześniej rano, bo jeżeli jest późny wieczór, no to ok, może się napić piwa, ale pić piwo rano o godzinie w pół do piątej, no to chyba, chyba troszkę nie tak, więc, więc zrezygnowałem z tego piwa, chociaż husząco wyglądał to kinez, ale jednak zdecydowałem się na herbatkę. Jedna jeszcze uwaga, tutaj przed wejściem do strefy wolnocłowej strasznie wykliwa jest kontrola. Mamy tutaj do czynienia z, z bramkami, wykrywaczami metali i temu podobnymi rzeczami. Kwestia jest tego typu, że przy wejściu trzeba zostawić wszystkie ostre narzędzia, typu noże, typu pilniczki do paznokci. No i właśnie, i tu jest mały dysonans. Kiedy wchodzimy do tej restauracji, to każdy podchodzi sobie do specjalnego stolika i bierze sobie sztuczce, które są oczywiście metalowe. Są tutaj noże, są tutaj widelce, więc widzę tu pewną niekonsekwencję, bo przecież każdy może sobie w tym momencie podejść tutaj do tego stolika, wziąć. Jakiś, jakiś nóż, jakiś widelec po prostu sobie wyjść i wejść do samolotu z tym, z tym yy, narzędziem potencjalnym zbrodni i pomimo całej tej wnikliwej kontroli na wejściu całe to wszystko zamieszanie nie ma najmniejszego sensu bo tak jak mówię, każdy może wejść z nożem, z widelcem albo nawet z łyżką a łyżek boimy się najbardziej zatem czekam jeszcze, została mi niecała godzinka do momentu, w którym Powinienem się stawić na bramce Tymczasem zobuję sobie jeszcze troszkę demontować ten odcinek, który, który właśnie teraz słuchacie No i będę szedł na samolot powoli W samolocie nie będę nic nagrywał, wstałem się zdrzemnąć Nie wiem czy mi coś z tego wyjdzie, mam nadzieję, że tak Jeśli nie, to przykro Przykro będzie, bo pewnie skończę się gdzieś koło 6 wieczorem dzisiaj i będzie po mnie A, a mam tylko dwa dni i to niecałe Zatem kończę w tym momencie. No i co? I tyle. Tyle. Nasto lubię kiedy pada. Grzmoci! Moi drodzy, to już chyba koniec przygód na dzisiaj. Stoję teraz na końcu terminala pod bramką numer 30. Wyglądam przez szybę i widzę trzy samoloty Ryanair. Nie pamiętam jaki to jest model samolotu, to są wszystkie takie same. Niemniej jednak, mam nadzieję, że to koniec przygód na dzisiaj. Pozostaje mi tylko poczekać na samolot. Pozostaje mi poczekać tylko na wpuszczenie na pokład. Pozostaje mi czekać na wygodne rozsiągnięcie się na fotelu. I myślę po ekscytującym jak zwykle starcie dwie godziny spokojnego snu. Cały czas mam nadzieję, że uda mi się zdrzemnąć, uda mi się przymknąć oko, aby troszkę jednak być wypoczętym przez ten dzień. Mimo, mimo tego, że tak naprawdę nie spałem od, od ho, ho, ho. No nieważne, trzy kawy nadal, nadal mnie trzymają. E, full English Breakfast też myślę. Więc nie pozostaje nic innego, jak w tym momencie pożegnać się z wami, zaprosić na ostatnią piosenkę pod tytułem "Portówka z lotniska. A dlaczego taka piosenka? No to pewnie wiecie, dlaczego taka piosenka. No i co? Tyle. Po dali ląduje właśnie samolot, a ja powoli wyłączam mikrofon, wyłączam dyktafon i idę stać w kolejce, bo tworzy się coraz dłuższa. Do usłyszenia następnym razem. No, w becz, a w Londynie Mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś, nie ma. Wszystkich miejsc Nie Przywiozłem zdjęć I Gdziekolwiek bym był To chcę Już wracać dziś Mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś, gdy nie ma cię. Osiągam ten dziwny stan, dziwny stan. Wiesz, przypomniałem sobie, że znów tu jestem sam, jestem sam, nie ma was.